Avantprok. Zol Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23. Radio Afera! Rokowo i alternatywnie! Do Was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modliczka psychodeliczne w radioafera Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy się dzisiejszego wieczoru w dwuosobowym składzie. Naprzeciwko mnie siedzi Maja Haczyńska. A naprzeciwko mnie Kajtek Sobieszczański. I siedzimy tutaj z powodu audycji. E, audycja ta jak co tydzień nazywa się Modlitwy Psychodeliczne. I radio jak co dzień nazywa się Afera. I dzisiaj e, zapraszamy e, w podróż. E, w podróż po mm, włoskim krajobrazie. Nie będziemy tutaj już niespodzianek trzymać. Można było się domyślić. Nie bez powodu sobie wymyśliliśmy na dzisiaj taki temat. E, ponieważ e, już za niedługo, bo w przyszły wtorek, do Polski przyjedzie zespół Le Orme e, będący reprezentacją oryginalnego z lat 70. pochodzącego włoskiego progroka i e, z tego powodu pomyśleliśmy, że jest to może dobry pretekst, żeby trochę takiej muzyki sobie posłuchać. Tak. I mamy tutaj taki trochę układ dzisiaj, że Kajtek głównie zabiera mnie w tą podróż, a ja jej doświadczam swoimi uszami i swoją wyobraźnią. Ale bardzo jest... Bardzo dla mnie ciekawy, bo faktycznie często gdzieś tam w obrębie jednak kraju zdarzało się, że wytwarzał się jakiś taki charakterystyczny um, gatunek, albo po prostu jakaś taka odnoga gatunku, który nosił jakieś takie swoje cechy um, i skupienie się na mm, tym jednym kraju. No jednak dla mnie dziś z rokiem progresywnym nie wiem, czy Włochy to jest pierwszy kraj, który przychodzi mi do głowy, jak myślę o tym gatunku, także tym bardziej jest to dla mnie ciekawe, żeby gdzieś tam w tę podróż y, się udać. To jest w ogóle jakiś gigantyczny fenomen, jeśli chodzi o upodobanie do właśnie tego gatunku i całego w sumie, czy można powiedzieć, ruchu. No w pewnym sensie tak. To myślę, to, który się wokół niego tam uformował. Niestety jakoś y, super dużo informacji na ten temat nie ma. Nie ma chyba filmu dokumentalnego na ten temat na przykład. E, ale na, na pewno warto, żeby, żeby powstał, ponieważ ilość y, muzyki i twórców y, z tego kręgu jest naprawdę gigantyczna. I chyba tak jak każdy jakiś każdy kraj miał w jakiejś dekadzie swój taki najmocniejszy gatunek. Wiadomo, że lata 70. to był progrok, ale to było też disco i początki punk -rocka. No Ten ruch był tam mm, bardzo obfity. I może właśnie nie, tylko, nie tyle chodzi nam tutaj o skupianie się na jakiejś konkretnej o obrębie narodowości, może normalnie tego byśmy tak bardzo nie robili. Nie chodzi, żeby tu właśnie tą podkreślać, natomiast zaprezentować jakieś zjawisko, które miało miejsce i to jak szerokie w ogóle ono szerokie ma oblicze. To wróćmy sobie, rozpoczęliśmy od zespołu Leurme z albumu Collage. <śm _> utwór pod tytułem Era Inverno. Z tego samego albumu teraz przed nami utwór tytułowy Kolaż. Leorme, Kolarz. Tego zespołu sobie słuchamy i tego zespołu będzie okazja posłuchać też na żywo. E, już w przyszłym tygodniu, 14 i 15 kwietnia zespół Leorme zawita do Polski. 14 kwietnia e, w, pod naszą lokalną poznańską Minogą, dla tych, którzy słuchają nas w mieście, z którego nadajemy lub z jego okolic, lub po prostu mają ochotę tutaj przyjechać. Zapraszamy. <laughs> Zapraszamy. Dla tych, którzy mają bliżej lub po prostu wolą pojechać do Piekar Śląskich, tam właśnie w Domu Kultury Andaluzja dzień później 15 kwietnia zagra zespół Leorme. Myślę, że jest, jest to warte udania się, ponieważ zespół jest w Legendarny o tyle, że funkcjonuje na scenie od roku 60, bodajże 6, i wśród właśnie zainteresowanych bliżej e, e, zjawiskiem włoskiego prokroka jest uważany za jeden z klasyków tego gatunku. Ja myślę, że nawet pomimo tego, że akurat ym, kwestie włoskiego progroka nie są mi jakoś y, bardzo dobrze znane, to i tak y, jako takie właśnie zjawisko y, po prostu myślę, że się na ten koncert, żeby posłuchać sobie ludzi, którzy tyle wspólnego po prostu y, mieli z tamtą sceną, którzy tyle przeżyli, którzy tyle grają i gdzieś tam myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie też, też jestem tego zdania. Zresztą ten zespół konkretny, Le Orme, wyrósł trochę z roka psychodelicznego. Właściwie to całkiem mocno. Jest taka składanka, która pochodzi z lat wcześniejszych, ponieważ to też warto wspomnieć. Na, na tym koncercie zespół będzie grał materiał ze swoich trzech albumów. Nie jedynych, ale Uznawanych przez nich samych za trylogię swoją. E, natomiast wcześniejsze ich nagrania, które m, pokrótce też zaraz zaprezentuję w postaci jednego utworu, <grych> e, wcześniejsze m, pochodzące ze składanki, e, trochę bardziej e, reprezentują. E, takie surowe, rokopsychodeliczne, sixtiesowe brzmienie. I to jest właśnie ten utwór. Nazywa się Milano 1968, ponieważ nie wiem jak te liczby przeczytać po włosku. Ogni giorno a casa ad aspettare qualcuno che non arriva mai ogni giorno per strada a cercare qualcosa che non trovo più Chiusa, ogni notte per strada, camminare e non fermarmi mai. Milano 1968. Nie jestem pewien, czy to jest data nagrania tego utworu, aczkolwiek jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ następne wydawnictwa pochodzą z 1969 roku. Ten album pochodzi ze składanki będącej prezentacją utworów zespołu z ich przedprogrokowych lat. E, natomiast e, wracając do czasów progrokowych, e, czyli po roku 70, wszystko ładnie oddzielone e, linią, nie trzeba się zastanawiać. Rok 69, rok psychodeliczny, rok 70, to już e, progrok. Wszystko, wszystko jest uporządkowane i pięknie zeszufladkowane. E, posłuchamy sobie teraz e, z powrotem utworu z e, albumu Kolaż, Wspomniałem o trzech albumach, które zespół będzie grał podczas najbliższych dwóch koncertów. Są to ich trzy albumy. Album właśnie grany Kolaż, Uomo di Pezza i Falona i Sorona. E, kolejno z 72, 72 i 71, 2 i 3 roku. E, to tyle w charakterze informacyjnym. E, przed nami też masz wrażenie, że są jakieś takie średniowieczne akcenty w tej muzyce? Właśnie chciałem do tego przejść, chciałem a... do tego, możemy teraz, jak to poruszyłaś, bo są absolutnie i, i im dalej... To może zwróćmy słuchaczom uwagę na to, żeby teraz słuchając gdzieś tam spróbowali sami znaleźć tego typu może wpływy, a za chwilę porozmawiamy o tym. Tak, właśnie chciałem szybko wszystkie formalne rzeczy, które miałem w głowie, wyrzucić, żeby zaraz oddać się fantazji, fantazji. Bo to. uważam, że ta muzyka bardzo działa na, na fantazję i na wyobraźnię. I, i średniowieczne sentymenty. Mm. Przed nami Le Orme i Cemento Armato. senti la vita che se ne va. Cemento Armato, co już jak wiemy, dzięki naszemu radiowemu koledze Adamowi oznacza żelbeton. Ehm, no, e, jak to też żelbeton e, ma do siebie, jest to utwór bardzo solidny <ścoughs> i. Jak zresztą e, cała, e, cała muzyka tego zespołu, bo jeśli chodzi o techniczne możliwości, e, to są one na naprawdę wysokim poziomie. Ale abstrahując od technikaliów. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że samo to tutaj internet głosi, że to znaczy ślady stóp. A właśnie, tak. To też bardzo, bardzo ciekawe. Um. W każdym razie, wracając do średniowiecznej rozkawiny, ten utwór Cemento e, Aromato trochę już mniej mi się z tym kojarzył, e, bardziej z dokonaniami Iron Maiden, ale to swoją drogą i ten wokal i ta perkusja, która w którymś momencie się pojawiała, ale e, wcześniejsze utwory jak najbardziej e, w mojej głowie mm, gdzieś się... Wytwarzały takie wizje trochę jak na obrazach Hieronima Boscha, mm -hmm. który gdzieś w późnym średniowieczu jednak tworzył na przełomie trochę średniowiecze renesansu, ale e, w sumie można powiedzieć, chyba, z tego co pamiętam. Mm -hmm, to w każdym razie. Proto. Proto. Mm -hmm. Ale jeszcze ze średniowiecza gdzieś tam w nim było silne. E, no i właśnie takie gdzieś wizje mi się w głowie wytwarzają. I jestem ciekawa, czy to był jakiś taki ogólny trend, żeby ku tej średnio, y, średniowiecznej brzmieniu średniowiecznemu się skłaniać, czy to jest jakieś takie nasze dziwne może wyobrażenie stworzone przez popkulturę, która jakby czasami ten obraz tych odległych epok jest trochę zakrzywiony w stosunku do jakichś faktycznych wpływów muzycznych czy coś. Wiesz, ja nie potrafię na tyle stwierdzić, czy to jest faktyczne odwoływanie się do jakiegoś brzmienia, czy nam się po prostu tak kojarzy. To jest generalnie tendencja taka z, z, w dalszej części naszej muzycznej podróży <śmiech> jeszcze bardziej myślę, że czeka nas wiele średniowiecznych uniesień, bo rzeczywiście często na myśl przywodzi nam muzykę dawną, ta muza i w, to jest często intencjonalnie, niektóre układki tych zespołów, tych albumów też mocno to sugerują, zresztą no na przykład okładka tego albumu, którego sporej części teraz wysłuchaliśmy był to album Kolaż zespołu Le Orme na okładce panowie są na, stoją na tle jakiejś budowli o dosyć antycznych kształtach i cali są są, są celi na biało mhm. wysmarowani jakąś kredą albo farbą i wygląda to dosyć no dużo jest takich estetycznych Nawiązań, które sugerują Jakiś sentyment Do wieków dawnych I nam nieznanych mm, e... Osoba, która znajduje się w centrum Trzyma w dłoniach Też coś, co wygląda trochę jak krzyż. No właśnie trochę jak krzyż, ale jest puste kółko w środku, więc bardziej, ale tak jak coś takiego, jakiś Wygląda sakralny trochę przedmiot. trochę jak hostia. Trochę jak hostia, tak, ale jest zupełnie takie minimalistyczne. No zawsze polecamy y, po prostu sprawdzić sobie, jak coś takiego wyglądało, jak dla mnie. To zawsze y, muzyka gdzieś tam tworzy spójną całość z tą y, graficzną częścią, więc lubię sobie zobaczyć, jak te okładki wyglądają. Wracając, czyli mówisz, że to było faktyczne, takie historyczne odwoływanie się do tego, co wiemy na temat muzyki średniowiecznej? Nie jestem w stanie i nie podejmuję się stwierdzenia tego w sposób naukowy. Natomiast jest to jakaś powtarzalna intuicja plus. Te z, z, zespoły z tego nurtu m, czerpały garściami z zespołów brytyjskich, e, które w tamtych czasach grały Progroka, skąd on w zasadzie przywędrował z Wielkiej Brytanii. I takie zespoły jak Gentle Giant czy Gryphon, które były też otwarcie w, wymieniane jako inspiracja do tych zespołów, których sobie dzisiaj słuchamy te zespoły otwarcie nawiązywały i starały się czerpać z jakiejś dworskiej muzyki brytyjskiej w takim stopniu, na ile to było możliwe, przez jakieś zapiski, w których ta muzyka się zachowała. Też przez instrumentarium. No właśnie. To, to, to, to, to myślę, że jest w dużej mierze też coś, co, co, co, co nam to nasuwa na myśl Organy wszechobecne e, plus e, bogaty arsenał instrumentów dętych, a to, mojej drodze dopiero początek. E, jesteśmy w trakcie słuchania muzyki zespołu Leorme e, i przed nami ostatni z wybranych na dzisiaj e, utwór e, tego zespołu. Nosi on tytuł Gioco di Bimba, nie wiemy czy mu opowiada on o jeździe tramwajem, natomiast pochodzi z albumu Uomo di Pezza, posłuchajmy sobie tego utworu. Silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse il magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luz, Sui folti capelli la statua di cera s'allunga tra i fiori Folletti gelosi la stanno a spiare Spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino. In Mezza strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete, io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. Folk. folk, Jest też folk. Yy, który też często yy, kojarzy nam się i przenosi gdzieś nas wyobraźnią do czasów, których nie przeżyliśmy. No, jeszcze wcześniejszych, myślę, jakichś tak. takich. Tych, tych, których bardzo dawno nie przeżyliśmy. Się, tych, których jeszcze bardziej nie mieliśmy szansy przeżyć. Yy, w ostatnio yy, Akurat nie byłaś, droga Maju, wtedy obecna na audycji, ale z Mikołajem tutaj słuchaliśmy sobie trochę folku i mieliśmy bardzo podobną, po, po podobne przemyślenia, że folk przenosi nas do średniowiecza po prostu. To, to folk i progrok, te dwa gatunki. Nie zawsze. Albo jeszcze wcześniej niż średniowieczor. Bo jeszcze w zasadzie jeszcze wcześniej. Do jakichś czasów takich. Takich. Do jakichś ludów takich określonych jako Barbarzyńskie przez lia. Można powiedzieć. Coś takiego. Sporo ich było. Było ich sporo. Natomiast. Tutaj mamy e, do czynienia e, z ludem, który nie byłby określany przez Rzymian jako Barbarzyński, ponieważ że prawdopodobnie byłby określani jako oni, jako, <grymianie> jako Rzymianie. Po <grymianie> prostu. <grymianie> e, dla tych, którzy dołączyli do nas w tym momencie rozmawiamy sobie dzisiaj o włoskim progroku, z tego powodu, że wspaniałą okazją ku temu jest przyjazd do Polski zespołu Leorme, który zagra 14 i 15 kwietnia, czyli już za tydzień odpowiednio w Poznaniu i w Piekarach Śląskich. Serdecznie polecamy te wydarzenia waszej uwadze i e, korzystając z tej okazji Kończymy na ten moment e, część audycji poświęconą zespołowi Le natomiast eksplorujemy sobie dalej brzmienia Włoch lat 70.. Myślę, że ta muzyka rozbrzmiewała tam wszędzie, nie tylko w undergroundowych klubach, ponieważ w tamtym czasie ona była określona po prostu jako pop. Takiej... Ona się po prostu włączała po wyjeździe po przekroczeniu on, granicy. Ta muzyka tam po prostu leciała. Ona, ona tam była... To są Tak, do życia we Włoszech w tamtych latach. E, traktowana była m, po prostu jako muzyka popularna. Myślę, że nie wszystkie z tych rzeczy, których sobie posłuchamy były jako pop traktowane siłą rzeczy. Natomiast e, do takich na pewno należał e, Wysłuchany wcześniej Laorme. Czy do takich zespołów należało zespół Piki Odal co? Nie mam pewności, mam pewne przypuszczenia, e, natomiast do tego zespołu przechodzimy sobie w tym momencie e, z utworem Merta. Piki odal, po co Merta? E, utwór z jednego albumu tego zespołu, e, nagranego, e, zatytułowanego, tak jak nazywa się zespół, e, myślę, że jest w porównaniu do Poprzedniego albumu, e, po, po, poprzedniego zespołu trochę bardziej e, eksperymentalny. E, może z, z, zainspirowany trochę e, twórczością trochę innych zespołów. Natomiast jest tutaj co eksplorować i na pewno jest równie średniowiecznie. Nie zbaczając tego tropu. Co myślisz Maju? Myślę, że średniowieczny trop Jest jak najbardziej poprawny Na skali średniowieczności Jak wysoko st st stawiasz To czego to, właśnie to całkiem, wysoko. całkiem wysoko Też polecam sobie również jak najbardziej zobaczyć Okładkę do tego albumu, ponieważ Również jest nieco średniowieczny i też ym, jeszcze, że tak powiem, w rozmowie prywatnej ym, gdzieś tam przywołał mi na myśl twórczość również Heronima Bosza, więc to się wszystko ze sobą łączy. Ym, ta okładka, ale też trochę mi przypomina... Ym, Polskie kreskówki i też będzie taki fragment, nie wiem, czy go wybrałaś na dzisiaj, gdzie nawet żartowałam, czy to było na tym, na tym albumie? żeby miał jak intro do jakiegoś baltazara gąbki. Tak, tak, ale nie, nie jestem pewien, czy wybrałem ten fragment, ale jeżeli nie, to puścimy go tak czy siak. Dobrze, cudownie. <gry> Bo rzeczywiście tak jest. Eee, to wygląda tak, jak albo kreskówka stara polska, albo eee, ilustracja do jakiejś książki mm -hmm. z, z bajkami. Eee, z bajkami o średniowieczu. <grym> na grafice widzimy mm, rozległy plac, będący najprawdopodobniej na przedmieściach jakiegoś Zapewne średniowiecznego miasteczka, albo wczesnorenesansowego, sądząc po architekturze, na której jest bardzo dużo, bardzo małych postaci ubranych tak samo. Całość jest bardzo estetyczna i utrzymana w ziemi tych kolorach. To jest rodzaj takich małych skrzatów, które wybiegają do bramy. W sumie trochę wygląda jak Gdańsk. <śmiech> <śmiech> Ale to na pewno nie jest Gdańsk. Ale trochę tak wygląda. Jeżeli byliście kiedyś w Gdańsku, najbliżej jest do tej fasady, która oddziela starówkę, powiedzmy, chociaż tak się chyba, no, tą część miasta od, od rzeki. Nie, nie wiemy, co to jest za miasto. Właściwie to by było możliwe, gdyby się okazało, że to jest jakieś prawdziwe miasto. Spróbujemy się dowiedzieć. A na ten moment posłuchajmy Pozostajemy e, przy albumie Piki Odal Podco Zespołu o tej samej nazwie I przed nami Kompozycja e, Złożona z trzech e, Po tytułach Scotto Titolo Będę to kaleczył, przepraszam Fresco Fresco I Ruf A następnie e, Utwór Bofonkia to przed nami.